Cześć, mówi Bartek, słuchacie 314w.pl, czyli piwo. koniec jest układów czas na Piwo. Odcinek, nie wiem, 16 czy siedemnasty w tytule będzie na pewno. Poprzedni jeszcze nie opublikowany. Dzisiaj będę gotował piwo, którego na które mam taki pomysł, że będzie takie leśne. Głównym składnikiem, znaczy nie głównym składnikiem, ale takim składnikiem, który będzie w szczególności świadczył o jego leśności, będą pędy, młode pędy sosnowe, które od paru dni już obserwuję, macam, rozgniatam. Pachnie to bardzo pięknie, żywicznie. Mam nadzieję właśnie z tych pędów uzyskać taki żywiczny, ładny aromat. Tak, no dzisiaj jeszcze w odcinku będzie przelewanie na cichą fermentację ipy, która z pewnością już dofermentowała. Nie sprawdzałem nawet tego, ale dwa tygodnie nawet mam taki fermentor yy, przezroczysty, więc widzę, że tam już się nic nie dzieje w środku. Yy, tak, no i oczywiście musi być olegi, musi być olegi, końcówka sezonu, więc yy, dzieje się dużo. Późna godzina, bo już jest za 10:12, a ja właściwie dopiero zacząłem, więc czeka mnie gotowanie do samego wieczora. Na wieczoru, wieczoru. Natomiast no nie chcę tego, przecią nie chciałem tego przeciągać na jutrzejszy dzień. Raz ze względów rodzinnych, dwa, jutro jest Legia Gra. Mam Kanal Plus na razie jakiś gratisowo przez dwa miesiące. Chciałbym z tego skorzystać i obejrzeć. No i właściwie tak i to, i to tyle na razie na sam początek. Dopiero zacząłem, za 10-12 tak jak mówiłem, więc na razie muszę ogarnąć wszystkie. O, co się psiaku, zmęczyłeś tak? Musiałeś naganiać się za tymi sąsiadami za płotem, dobrze. Grzeczny Boguś. No to ja idę ogarniać temperaturę. I w kolejnym wejściu powiem na pewno co sypię do kotła. No właśnie nie powiedziałem daty, powiedziałem tylko godzinę. Jest, jest dzisiaj 20 maja 2017. Sobota, godzina 12.18. W tej chwili już słody są w kotle. Temperatura 66 stopni rozpoczęło się zacieranie, a jakie słody? Pale Ale ze Strzegomia 3 kg, Wiedeński ze Strzegomia 3 kg i Wędzony Bukiem ze Strzegomia 3 kg. To, wędze, to wędzenie, to, to, to dymienie takie nie bardzo, nie, nie jest intensywne, więc nie jestem pewien czy to, czy to w ogóle wyjdzie. Z jednej strony to dobrze, bo ludność, cywilna nie bardzo tego, te, to, to wędzenie cenią. No ale z drugiej strony, skoro już dodałem ten słód, to chciałbym, żeby coś go trochę było czuć. Po prostu uważam, że do tego piwa leśnego ten dym będzie, będzie pasował. Dlaczego dzisiaj tak późno zacząłem? Bo ostatnimi czasy była jak wiecie słabo pogoda mokro dużo deszczu i w związku z tym u mnie na działce również ta woda zalegała podeszczowa i czekało i w związku z tym wyrosła mi duża trawa, bo nie mogłem kosić, no i w tygodniu część skosiłem, a dzisiaj w sobotę skosiłem drugą część. Bardzo, bardzo ciężko szło, no bo trawa już wysoka, kosiarka już tego nie, nie chciała brać, więc takie, bym powiedział, wstępne koszenie. Myślę, że w tygodniu powinienem jeszcze raz skosić, no ale dobra, nie o tym. Ważne, ważniejsze rzeczy to yy, piwo. Yy. <głos> Samo przestrzeń się, się rozumie, że piwo jest ważniejszą rzeczą. Yy, tak, co do piwa to właściwie yy, na razie to tyle co miałem do powiedzenia. Co? O kurde, gaz się nie świeci. A dobrze, że się nie świeci. Kurde, jestem zakręcony. Przecież go zakręciłam yy, Rozpoczęło się zacieranie, czyli przerwa. Mniej więcej yy, około godziny oczekiwania na Wydobycie cukru z tych słodów. Bardzo przyjemnie. Teraz w końcu pogoda dogoniła kalendarz. Jest ze 25 chyba stopni w cieniu. Bardzo przyjemnie. Garaż otwarty na oścież. Siedzę sobie w środku w cieniu. Wyglądam na te krajobrazy. Bardzo fajnie. Nareszcie, nareszcie. To już trzeba trzeba powiedzieć, że zima nam się dała wyznaki, ale to, co w tej chwili jest na, na dworze, jest no, świetne. W kociołku 72 stopnie, zatem... Kolejna przerwa, druga przerwa, tym razem 10 minut, a ja tymczasem otwieram sobie piwo, które sobie kupiłem z browaru, browaru Jan Olbracht, finalista konkursu Kuźnia Piwowarów 2017, West Coast, IPa Michała Wójcika. West Coast i tam East Coast i cokolwiek tam innego to trochę mu to śmieszy, bo już rozdział IPy na kolejne IPy tylko dlatego, że ona pochodzi z innego wybrzeża, no to tam przykro mi, ale... ale przykro mi, znawcy piwa sędziowie, mnie to nie jakoś nie rusza. Piwo no takie lekko zmętnione, opalizujące no zapach piękny. Dobrze, dobrze, dobrą IP kupiłem, bo ostatnio jakoś nie mogę trafić na dobrą IP. Swoją, swoją lubię bardzo, do, bardzo, ale niestety się skończyła. E... A ta, e... zapach bardzo ładny. Alkoholu sporo, 7%, z ekstraktu 16,5, więc dobrze, wysoko odfermentowane. E... Widzę, że już nie pierwszy raz spotykam się, że w piwie nieprzenicznym jest dodatek słodu przenicznego. Może sam zacznę to stosować, bo to daje lepszą pianę. Chociaż ja z pianą nigdy problemów nie miałem do tej pory. No cóż, Chmiel, chmielu sypnięte wspaniale, kurczę, takie cytrusy. Niestety ja nie jestem dobry w rozpoznawaniu, ale, ale to mi się kojarzy z konkretnymi jakimiś owocami. Nie mogę tylko sobie ich skojarzyć z którymi. E, a chmiele... E, kto Tomahawk, Cascade, Citra, Mozaik Drożdże standardowe, US05. No dobra. Bardzo dobre. Konkretna goryczka, odpowiednia słodkość, bardzo dobre piwo. No tak. Mam te 10 minut, już niecałe. To może czas na y, powiedzenie coś y, o Legii. Nie wiem, czy się zmieszczę. Końcówka sezonu, zostały trzy mecze. Y, w środę rozegrywany był, no, de ground derby można powiedzieć, wielki, wielki mecz e i mówię to bez żadnego przekąsu, żadne tam, e mniej, e bez żadnej ironii, że to, co to tam za polska liga jest. Że ground derby to tam jak Real gra z, z Barceloną albo jakieś inne Manchester z Liverpoolem. Nie, ja mówię bez żadnego przekąsu, bez żadnej ironii. Dla mnie Grand Derby to jest Lech Legia. Ja sobie zdaję sprawę z poziomu futbolu, że on nie jest taki jak w Anglii, we Włoszech, w Hiszpanii, ale poziom emocji, które ja mam w związku z tym meczem, to jest dla mnie po prostu Grand Derby. Legia... U siebie wygrała 2-0 z Lechem. Po świetnej grze, albo po słabej Lecha, trudno powiedzieć, mało tego. Na innym stadionie Lechia pokonała Jagiellonię, i tym samym Legia w 34. kolejce, tak 34, po 34. kolejce, awansowała na swoje przynależne miejsce jesteśmy liderem tabeli jutro gramy z Jagielonią, która przez cały sezon niemalże była na pierwszym miejscu i będzie to mecz na wyjeździe ale specjalnie się nie martwię, Legia na wyjeździe jest świetna ostatnio także cóż przed meczem bukmacherzy Yy, dawali mniejsze szanse niż chociażby Lechowi na, yy, na zdobycie Mistrzostwa Polski. W tej chwili myślę, że ta sytuacja się odwróciła, że Legia już, yy, że to teraz Legia przewodzi tym yy, stawko, stawkom bu bukmacherskim. Mm, bardzo dobre. Świetne piwo. I, yy, i teraz myślę, że po prostu Legia to będzie to mistrzostwo. No. W końcu gonia, goniła przez cały sezon, goniła z różnymi perturbacjami typu 3-1, yy, przegrana 1-3 z ruchem u siebie yy, i inne tego typu yy, dziwne potknięcia, ale w końcu, w końcu w, yy, wyszliśmy na prowadzenie. Yy. To może dziwić w tym ostatnim meczu Hamalainen nie strzelił bramki, strzelił ją Wadis, Odzidzia Ofo w końcu strzelił bramkę, bo to mu się nie zdarza często, a jest, no jest kosmicznym zawodnikiem, jak na naszą ligę, no to on wyrasta wszystkim na, nie wiem, przerasta wszystkich, wszystkich. Nie ma takiego drugiego zawodnika w polskiej lidze jak Wadis. Drugą bramkę. Strzelił Miro Radowicz. Brawo. Miro jest świetny, choć karny w Szczecinie to. <grych> yy, no po prostu kuriozalne. No i, a kuriozalne jeszcze do tego są tłumaczenia Radowicza. No coś tam słyszałem, że ostatnio się yy, przepisy zmieniły. No cóż. Ale Rado yy, jestem. Pewien, że zostanie legendą Legii Warszawa. Już jest legendą. Jutro mecz, mam nadzieję, obejrzę w telewizji. Wszystko na to wskazuje. O 18.00. W telewizji, ponieważ Legia y, ma zakaz y, wyjazdowy na ten mecz, związany z jakąś tam odpaleniem pirotechniki u siebie. O, takie pierdoły drobiazgi. Mówię to absolutnie szczerze. Nie wiem, może to nie jest popularny pogląd o tych nie wiem, racach, kibicowaniu. Ja uważam, że jest bardzo, bardzo duża przesada. Bardzo duża przesada związana z nagonko na, gonko na e, kibiców, czy tam niech to się nawet nazywa kiboli. Nie mówię, że to są święci ludzie, ale ale e, poziom debilizmów i wygadywanych przez różnych dziennikarzy albo dziennikarzełków to jest po prostu żenada, więc ale to zupełnie inny temat. Tymczasem ja piję piwo, ja ważę piwo. A, i chrupie. 14.12. 20 maja, przypominam, 2017. Komary, komary. Jakie ściesze z tych komarów w kontekście ostatnich perturbacji z pogodą. O kurde, ale jeden mi wpadł do... Dobra, już wyciągnąłem palcami. Rozpocząłem filtrację. Oczywiście jak zwykle dwa pierwsze dwa pierwsze rondelki wracają do kotła. Moment. Kurde. Brakuje rąk. Tak jak mówiłem, podczas filtracji bardzo trudno jest cokolwiek mówić. A ja się, można powiedzieć, uparłem. No cóż, ale tak. Chciałem mimo wszystko coś powiedzieć, bo martwiłem się o tą wędzonkę, której nie czułem. A w związku z tym, byłoby bez sensu, nie wiem, no, dodawać wędzonkę, której nie czuć. Ale teraz podczas filtracji czuję ją dosyć wyraźnie. Tak, czuć dymiony słód, czuć go wyraźnie. No mam nadzieję, że on nie będzie mimo wszystko taki nachalny ten zapach, ale że będzie. No w końcu tak sobie założę, to piwo. piwo leśne, zapach dymu, zapach tego tego, tych młodych pędów, żywicy. Dobra, ja idę i filtrować. Nie będę gadał, bo wylewam. Zaczęło się, zaczęło się podgrzewanie wody już do gotowania. Cały, cały garnek, cały kocioł mam tego piwa, 4,5. 14,5, i mniej więcej BRIKS w tej chwili. Odparuje, będzie 15, 16 może nawet. Więc dosyć dosyć takie no takie właściwie tak jak chciałem, tak, właśnie tak chciałem, żeby to była taka 14 15 no będzie więcej. Dobrze. Ja, jest godzina, godzina 15:30, więc no, późno, niestety, późno zacząłem, późno skończę palnik odpalony podgrzewa się, tymczasem muszę powiedzieć, że tak jak ostatnio sobie narzekałem na rodzinę w żartach to teraz muszę całkiem poważnie powiedzieć, że że rodzina to jest jednak fajna organizacja, jeśli jest fajna przed chwilą zjadłem obiad obiad zrobiła mi córka moja Jedna z dwóch. <y> Żona powiedziała, mi dzisiaj zadzwoniła, powiedziała ty nic dzisiaj w domu nie rób, tylko gotuj to piwo. No po prostu nie wiem, może coś ode mnie chcą. W każdym razie mm, no dziękuję im za tą wyrozumiałość, bo mm, no zawsze to jest tak, że hobby to jest coś, jakaś y, rzecz, którą, którą się robi ponad obowiązki, że tak powiem, czyli nie są to, nie, nie jest to rzecz konieczna. No i w sumie można by było na przykład oczekiwać, że dzisiaj będę coś tam robił dla domu, a tymczasem nie robię dla domu, tylko gotuję to piwo. A jeszcze jest to takie hobby, które wymaga takich no, reżimów jakichś tam technologicznych, no bo wiadomo, ja robię w, w cyklu tygodniowym, czyli w, w, w weekendami się tylko tym zajmuję. I nawet jak nie gotuję, to czasami coś tam trzeba przelać z jednego wiaderka do drugiego, coś tam do, dorzucić, coś zrobić, przelać w butelki. No i w związku z tym reżimem technologicznym, no. Nie mogę sobie pozwolić na przykład, a w tym tygodniu tego nie zrobię, tylko w przyszłym. Znaczy nie, nie ze wszystkimi czynnościami mogę sobie na to pozwolić. No i ta wyrozumiałość, za którą jeszcze raz dziękuję, właśnie uwzględnia to, że na przykład no, godzina czy tam dwie, w zależności od teraz, na przykład całe gotowanie jest związane z tym reżimem technologicznym, ponieważ no, może tym razem nie technologicznym, a bardziej przyrodniczym bo w tej chwili są te pędy sosnowe na drzewach i obawiam się, że na przykład za tydzień może już ich nie być no. poza tym za tydzień będę się oddawał swojej innej pasji, czyli legi no. może nie w 100%, jest mniej absorbująca, bo wychodzę na mecz i wracam po tych w sumie, nie wiem, 3-4 godzinach no, ale jakby nie było również. No w każdym razie dziękuję wam, moi kochani yy, bliscy, dziewczyny mm. moje, czyli córki i żony. Godzina 16.30 prawie, za 3 minuty będzie. Yy, piwo już wrze. Yy, piwo, brzeczka w zasadzie, no trochę. Dlaczego tak yy, się kryguje z tym yy, nazywaniem tego co robię piwem? Ponieważ... Piwo to jest produkt, produkt gotowy, czyli już po fermentacji. To tak naprawdę jeden z piwowarów, nie pamiętam który, mówi, że on tylko robi brzeczkę, a piwo to robią drożdże. I to jest w gruncie rzeczy prawda, ponieważ moje, moje działanie ogranicza się do tego, że ja w zasadzie tam trochę tam pogotuję, wyciągnę ten cukier, wrzucam drożdże i to one robią piwo. Czyli ja robię brzeczkę. Tak. Prawie już, tak jak mówiłem, 16.30. Za chwilę wrzucę pierwszą porcję chmielu. Projektuję to piwo na około 30... Na około 30 IBU. No właśnie. Mam dylemat. Muszę w końcu zapytać to, o to na forum, ponieważ są dwie dwa kalkulatory na IBU, czyli mm, miarę y, gorzkości, że tak powiem. No i tak coś to, ne, bitterness unit. Nie wiem, co to jest I international, mniejsza o to. W każdym razie jest to miara. miara y, Gorzkości można powiedzieć. No i ja je projektuję na jakieś 30 ibu. Chmielem Jungą, polskim chmielem w miarę tanim, bo w gruncie rzeczy nie zależy mi na aromatach żadnych od chmielu, bo chciałbym je uzyskać, te aromaty, jakie będą w tym piwie, chciałbym właśnie uzyskać z tych pędów sosnowych. W międzyczasie udało mi się tutaj podczas tych przerw zmontować poprzedni odcinek, więc ten poprzedni odcinek za chwilę trafi na serwer i będzie możliwy do odsłuchania. Strasznie dużo tego, tej brzeczki. Jest cały garnek. Nie wiem, zaraz wrzucę chmiel i trochę się obawiam co się stanie, bo jak wrzucę chmiel to prawdopodobnie zacznie się burzyć, muszę od razu zacząć mocno, moc, mocno intensywnie mieszać. Tymczasem otworzyłem sobie kolejne piwo, tym razem to jest moje piwo, którego nie cenię zbyt. Yy, nie, nie zbyt cenię, to jest jeden z jedna z poprzednich prób zrobienia dobrego wytrawnego stoutu. Jedna z poprzednich prób, która niestety Niezbyt się udała, no ale jest, trzeba wypić, nie można zmarnować, nie każdy ma takie luksusy, żeby sobie wylewać piwo. Dzieci na świecie głodują tymczasem, dlatego ja piwa nie wylewam, już jak jest to trudno wypiję, nawet to takie trochę gorsze. Ale to już jest ostatnia albo przedostatnia butelka, na szczęście już się kończy. i. i kolejne piwa są y, lepsze. Gotowanie się skończyło. W tej chwili robię to, czego jeszcze nigdy nie robiłem. To, co będzie stanowiło o y, charakterze tego piwa. Y, gorącą brzeczkę przelewam z powrotem do filtratora, w którym zgromadziłem, na, narwałem sobie po prostu tych y, Pędów sosnowych. No i w związku z tym ta gorąca brzecz, tą gorącą brzeczkę przeleję przez te, przez te sosnowe pędy. Następnie ochłodzę, wystudzę i tyle. I to dalej już fermentacja. Bardzo jestem ciekaw, jak to wyjdzie. Dokładnie tę y, inspirację na to piwo wziąłem z jakiegoś filmu, jakiś piwowar y, robił takie eksperymenty w podobny sposób. On też filtrator wy, wyłożył gałęziami sosnowymi, ja nie wziąłem gałęzi tylko pędy sosnowe, młode takie można powiedzieć igiełki. No i zobaczymy co z tego będzie. Na razie nie jestem w stanie rozpoznać zapachu tych pędów, no bo dużo chmieli jest i tak naprawdę spora część albo główna część tego zapachu w tej chwili to z chmielu pochodzi. Muszę powiedzieć, że ten sposób na odfiltrowanie chmieli, który sobie wymyśliłem, czyli przelanie przez kilka warstw pieluchy tetrowej jest bardzo wygodny, wydaje się być również wydajny, tak naprawdę okaże się na tej ajpie głównie, którą dzisiaj będę też przelewał na cichą fermentację. A to piwo, właśnie, które ugotowałem, będzie się fermentować gęstwą po tej ajpie. Bardzo wygodny sposób tej filtracji, bardzo mi się to odpowiada. Dobra, muszę odłożyć nagrywajkę, bo zostało jeszcze na dnie garnka do przelania, muszę go po prostu podnieść. A godzina jest 17 prawie 40, więc jak widać bardzo długo to wszystko dzisiaj szło, bo ja o tej porze to zwykle już no, byłem mocno zaawansowany w sprzątaniu lub nawet już miałem skończone wszystko. No, ale nie jest też tak tragicznie, no, jest długi dzień, ładna pogoda. Dogrywka yy, Kończąca kończąca podcast. Kurczę właśnie sobie uświadomiłem, że zadałem już drożdżę, a nie zmierzyłem, a nie zmierzyłem yy, cukru, ale myślę, że jeszcze jak pobiorę próbkę w tej chwili to nic się nie stanie Dobra. Jest już po 20.00 już jakiś czas temu skończyłem. Przepraszam, ale muszę tutaj, żeby było na pewno zamknięte. Kurde, więc skończyłem. Dobra, jeszcze raz blukę. Przepraszam to. <śmiech> yy, tak, co dzisiaj zrobiłem? Przelałem ajpę na cichą fermentację, poczekam aż troszkę się ustoi, i za 2-3 dni wsypię do niej chmiel. Yy, ugotowałem piwo leśny dziad, będzie z tego, czyli na, yy, charak o charakterze tego piwa yy, decyduje do mieszka słodu wędzonego bukiem i przede wszystkim, mam nadzieję, że tak będzie, pędy sosny. Jak zwykle nie mam silne sprzątanie, uładzę to tylko tak, żeby móc zamknąć garaż. Jutro to jutro sprzątam. pomiar muszę zrobić zaraz powiem ile mamy 17 brix, czyli to będzie jakieś 16 BLG, czyli takie dosyć, dosyć mocne piwo. No dobrze, dobrze, niech takie będzie. Cóż, żegnam się z Wami na koniec piosenka, czwarta już z pięciu. Pijcie dobre piwo. Do usłyszenia. Cześć. Mówił Bartek. Drewie, jedno ten fracunek. Idziesz na to panny szacunek, w tańczy za miastem jest rachunek. O jaka szkoda ponowi panie, że z tobą boję też tak trafił.